5 minut po dwunastej aktualności jedynki Marzena Godon. Zapraszam. Prawdopodobną przyczyną pożaru krzyża w warszawskiej parafii św. Maksymiliana Kolbego było zapruszenie ognia od zniczy palących się pod nim. Tak informuje policja i na razie wyklucza udział osób trzecich. Wczoraj na warszawskim Mokotowie przy ulicy Rzymowskiego spłonął krzyż, przed którym papież Jan Paweł II 2 czerwca 1979 roku odprawił mszę świętą na Placu Zwycięstwa obecnie Piłsudskiego. W obrębie krzyża było bardzo dużo Zniczy, ponieważ w czwartek była rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Wierni, którzy dziś od rana odwiedzają to miejsce, nie ukrywają emocji. Straszne. Akurat wyszłyśmy z nabożeństwa, a tu się paliło. No przeżycie straszne wychodzimy, a tu taki płomień wielki i wszyscy zatrwożeni. Co się dzieje? No bo akurat ten dzień... To nas dosyć mocno uderzyło wczoraj. Takie były nastroje bardzo ponure. Trzeba to odbudować jak najszybciej. Proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego zapewnił, że krzyż zostanie odbudowany. Ceny paliw przez całe święta pozostaną zamrożone na tym samym poziomie. Od dziś do wtorku litr benzyny będzie kosztować maksymalnie 6,21 zł, a litr oleju napędowego 7,87 zł. Czasowa obniżka akcyzy oraz VAT-u na paliwa płynne nie obejmuje gazu RPG, który od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie zdrożał o prawie złotówkę na litrze.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 liczymy także szybciej jeszcze niż te ceny, czy benzyny, czy wizla spadnie. Powiedział minister energii Miłosz Motyka, Michał Makowski, Polskie Radio. Teraz Ukraina. Pięć osób zginęło, a 19 zostało rannych w ataku rosyjskich dronów na rynek w Nikopolu w obwodzie Dnietro-Pietrowskim dziś rano. Miasto Nikopol jest położone nad Dnieprem w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej w Enerhodarze, która znajduje się na drugim brzegu rzeki. Jest celem regularnych rosyjskich ataków. To są aktualności jedynki. Teraz w Wielką Sobotę katolicy tradycyjnie idą do kościołów ze święconką w Bochni. Wiele osób zjechało ponad 200 metrów pod ziemię, by poświęcić pokarmy. Podziemna święconka jest już tradycją najstarszej w Polsce kopalni soli. Zjeżdżają tam turyści, mieszkańcy okolic i Bochni. My tak naprawdę rodzinnie co roku, tym wyjątkowym miejscu, jakim jest kaplica świętej Kingi. Staramy się poświęcić nasze pokarmy. Gdyśmy jeszcze 12 metrów pod ziemią, no a nad nami jest kościół świętego Mikołaja, no to no aż tak ciarki przechodzą. Na Wielką sobotę także tradycyjnie trwają odwiedziny grobów pańskich w kościołach. W Krakowie jednym z najbardziej znanych grobów pańskich jest ten w kościele przemienienia pańskiego u Piarów. Tu u piarów był zawsze najpiękniejszy grób. Ten jest w tym roku jest bardzo prosty, ale z kolei poszczególne fragmenty. Każdy sam w sobie ma swoją wymowę. Zawsze w Wielką Sobotę z mamą, z babcią, z ciotkami chodziłyśmy po krakowskich kościołach i oglądałyśmy groby. A wieczorem Wielką Sobotę w kościołach liturgia Wigilii Paschalnej. Jedenka. Polskie Radio Pora na sport przed mikrofonem Rafał Bała. Choć to Wielka Sobota, to sportowcy nie mają jeszcze przerwy wielkanocnej. Na dziś zaplanowano aż cztery mecze piłkarskiej ekstraklasy. Już za kilka minut w Katowicach początek starcia GKS-u z Wisłą Płock, a o 14.45 ciekawe spotkanie w Częstochowie. Raków podejmie drużynę widzawał Łódź. Trener Rakowa Łukasz Tomczyk chce, by jego zespół grał dobrze w każdej formacji. Zdaje sobie jednak sprawę, że do zwycięstw potrzebna jest solidna ofensywa. Jeżeli chodzi o ten atak, to ja uważam też, i trochę to jest przechylone w taką skalę, a uważam, że jeżeli drużyna nie jest kompleksowa, to ma ciężko, żeby punktować. I samym atakiem świata nie zwojujesz. Będziemy chcieli mieć piłkę, tworzyć sytuację, wchodzić w trzecią tercję, ale na pewno weryfikacja taka pod kątem ataku jest, które akcje możesz zagrać, których akcje nie możesz zagrać, które akcje czuje też drużyna. W innych dzisiejszych meczach Górnik Zabrze zagra z Krakowią, był Białystok podejmie Lecha Poznań. Reprezentant Polski Remi Sochan pokazał się z dobrej strony w piątkowym meczu najlepszej koszykarskiej Ligi Świata, czyli NBA. Spędził na parkiecie 16 minut, zdobył 7 punktów, miał 8 zbiórek, a jego New York Knicks zdeklasowali Chicago Bulls 136 do 96. Międzynarodowa agencja testowa przebadała ponad 3000 próbek pobranych od sportowców tuż przed i w trakcie zimowych igrzysk Mediolan Cortina D'Ampezzo nie stwierdzono ani jednego przypadku dopingu. Łącznie przebadanych zostało prawie 1900 olimpijczyków, czyli ponad 63% wszystkich uczestników. To wyraźny wzrost w porównaniu do 55% sportowców testowanych 4 lata temu. Przedstawiciele wszystkich Narodowych Komitetów Olimpijskich przeszli kontrolę. Stany Zjednoczone, Włochy, Kanada, Francja i Niemcy należały do najczęściej kontrolowanych krajów. Pogoda Opady deszczu i porywisty wiatr prognozują na dziś synoptycy. Te opady będą się przesuwać w głąb kraju z zachodu Polski. Temperatura teraz od 4 stopni na Żuławach, 12 w centrum do 13 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie w Warszawie 999 hektopaskali. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, tylko w Dąbrowie Górniczej umiarkowana. 59% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jest średnie zagrożenie pożarowe w lasach województw Wielkopolskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Dolnośląskiego i Podkarpackiego. Jedynka. Polskie Radio Przy mikrofonie Agata Kowalska, dzień dobry Państwu. Przez najbliższą godzinę w radiowej jedynce będziemy obchodzić Wielkanoc, ale poza granicami Polski. Odwiedzimy kraje, w których Wielkanoc też się hucznie świętuje, tylko że inaczej niż u nas. Posłuchamy o judaszowych lalkach, o kwietnych dywanach, a nawet o wielkanocnym krokodylu. Zapraszam na tę podróż z naszymi gośćmi, przewodnikami po kolorowych, różnorodnych Wielkanocach. Polskie Radio. Jedynka. A z nami doktor Cezary Taracha historyk, hiszpanista z Katedry Świata Hiszpańskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu. Witam. No to już wszystkie słuchaczki i słuchacze wiedzą, że wybieramy się do Hiszpanii. I już właściwie słyszę, jak pan doktor mówi, nie ma jednej jednakowej Hiszpanii i nie ma tam pewnie jednej jednakowej Wielkanocy, prawda? No istotnie, zwykle tak mówi się o Hiszpanii, że jest wiele Hiszpanii, że nie ma jednej jest bardzo zróżnicowana pod względem kulturowym, względem obyczajowym, nawet też pewne różnice językowe, ale również w sposobie obchodzenia ważnych świąt, zarówno tych świeckich, jak i tych kościelnych. Oczywiście można tu uwagę odnieść również do świąt wielkanocnych, czy w ogóle całego tego czasu, który poprzedza święta wielkanocne, zwłaszcza do okresu Wielkiego Tygodnia, bo dla Hiszpanów szczególnie istotna jest Semana Santa, jak oni to nazywają, czyli odpowiednik naszego Wielkiego Tygodnia. Hmm. Istotnie. I czy te święta, czy ten Wielki Tydzień Hiszpański, czy święty tydzień, y, później już Niedzielę Wielkanocną, czy je widać w przestrzeni publicznej? Czy to jest tak, jak ze wszystkim innym u Hiszpanów, czyli że to się pojawia na zewnątrz, ze wszystkimi, ra, razem? Tak. tak, zdecydowanie tak. Jest to w naturze, Hiszpanów, prawda, w ogóle mieszkańców chyba południowej, śródziemnomorskiej Europy. Dla Hiszpanów oczywiście są to największe święta, bo to są to święta chrześcijańskie, katolickie, a Hiszpania to kraj tradycyjnie katolicki, więc jest te... Święta są obecne i w przestrzeni publicznej, tak w dużych miastach, czy to w Madrycie, czy w Sewilli czy w Murcji, ale również w mniejszych ośrodkach, na przykład w Avila, czy w zupełnie małych miejscowościach, czy wioskach. One łączą w sobie pewne elementy właśnie takiego, takiego wydarzenia w charakterze religijnym, społecznym i kulturowym. Wydaje mi się też, że to co jest specyfiką hiszpańską to fakt, że te obchody, te publiczne obchody Świąt Wielkanocnych angażują bardzo wiele osób. Jest to zjawisko rzeczywiście masowe osób, instytucji, władz samorządowych, Ludzie chętnie włączają się właśnie z hmm. obchodem. No właśnie, chyba takim najsłynniejszym zdjęciem, a też w filmach pojawia się taka scena, że oto przez ulicę czy uliczkę podróżuje taka ogromna platforma, na niej figury świętych, kwiaty, a niosą tę ciężką konstrukcję mężczyźni w takich dosyć niepokojących kapturach. Wprawdzie one nie są białe, tylko fioletowe, ale jednak kojarzą się dosyć mrocznie. Co to jest za obyczaj? No, jest, Oczywiście są to te hiszpańskie procesje Wielkiego Tygodnia, i tutaj to, co warto podkreślić, o ile my w Polsce prawda, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że do procesji Wielkiego Piątku, a później tej procesji e, rezurekcyjnej Wielkiej Niedzieli, to w Hiszpanii, a w zasadzie w całej, czy to w dużych miastach, czy w mniejszych ośrodkach, takie procesje wielkopostne. Organizowane są przez cały Wielki Tydzień, zaczynają się od Niedzieli Palmowej i trwają aż do Niedzieli Zmartwychwstania i każdego dnia te procesje wychodzą. Uczestniczą w nich właśnie, tak jak pani redaktor tutaj powiedziała, owi Nazareńczycy, nazarenos, a więc są to przede wszystkim członkowie bractw religijnych, które działają przy parafiach. One zrzeszają bardzo, bardzo dużo ludzi i tutaj muszę powiedzieć, że nie zawsze... znaczy. Dla, dla, dla wielu z nich te, tutaj ten motyw religijny jest ważny, ale są też tacy, którzy powiedzmy nawet gdzieś czasem z dala stoją, prawda, od, od mm -hmm. kościoła, a angażują się też ze względu na ten taki aspekt, powiedzmy, tej tradycji i kultury. Nawet jest taka, przypominam sobie taką pieśń katolickiego śpiewaka Joana Manuela Serrata, który e, śpiewał także gran pagano se hizo hermano de una Człowiek, który jest zupełnie indyferent religijny, stał się, prawda, przyłączył się do wraz religijnego po to, aby brać udział w tej mm. wspólnotowej celebracji Wielkiego Tygodnia. Tak, to jest zaskakujące, że dźwiganie ciężkiej, drewnianej platformy, i to często przez wiele godzin, bo te procesy trwają tak. i trwają, jest zaszczytem i są chętni, tak. a nie ciężkim obowiązkiem. Istotnie to jest fakt, że y, nawet potrafią trwać y, niektóre z tych procesji do kilkunastu godzin. że ta procesja, taka jedna z najsławniejszych, Makaryna Matki Bożej, właśnie trwa 13 godzin, więc potrzeba tutaj siły, potrzeba tutaj determinacji, cierpliwości po prostu. Z tym, że oni przygotowują się do, do tych celebracji w zasadzie no, można powiedzieć, że, że przez cały rok, bo członkowie tych bractw oczywiście y, y, dbają też o te sceny pasyjne, o których pani redaktor mówiła, tak zwane pasos, czyli te wielkie wyobrażenia Chrystusa czy Maryi, które są niesione na tych wielkich platformach, o to trzeba dbać, o szaty trzeba dbać, trzeba się spotykać co pewien czas, także nie jest to, nie jest to dla nich jakiś przykry obowiązek, ale no właśnie, tak jak mówię, y jest to z jednej strony ma wymiar taki religijny, ale z drugiej strony też i kulturowy i też stanowi formę takiej społecznej integracji. W Hiszpanie są rzeczywiście bardzo hmm. mocni. Tak, to prawda. Możemy się od nich tylko uczyć. A proszę powiedzieć, czy w sobotę wielkanocną Hiszpanie, tak jak my, pakują do wiklinowych koszyczków pisanki, chleb, chrzan, szynkę, jakąś zieloną gałązkę i idą z taką święconką do kościoła? Znaczy, oczywiście są pewne różnice w obchodach wielkanocnych w Polsce, w Hiszpanii czy w innych krajach. Tutaj raczej akurat tego elementu w Hiszpanii mm. nie ma. No, chyba, że są wspólnoty polskie, prawda? Bo tak, przecież mamy to. też wielu Polaków, którzy mieszkają, czy w okolicach Madrytu, chociażby w takiej Alcalá de Henares, prawda? To jest bardzo liczna wspólnota polska, czy w innych miejscowościach, gdzie są też polskie pasterstwa, czy parasy, czy kościoły. I tam wtedy oczywiście Polacy, tak czasem niektórzy Hiszpanie. Próbują nas nadować, ale generalnie nie, co nie znaczy, że nie mają wielu smacznych, czy nowo potraw, prawda, czy jakiejś tej kultury gastronomicznej, też związanej właśnie z tym okresem wielkopostno wielkanocnym no, a znają ciasto drożdżowe, babę Wielkanocną. <śmiech> no może, może aż, aż aż tak dokładnie jak u nas nie, ale są na przykład do takich Powiedzmy tradycyjnych potraw związanych właśnie z tym okresem należy na przykład tak zwany postny gulasz. To się nazywa Potachę de vigilia. I jest to taka rzeczywiście mocna potrawa, ale oczywiście no, bezmięsna, bo tutaj podstawą jest dorsz, ciecierzyca, szpinak, oczywiście różne warzywa, cebula, czosnek. Mm, brzmi oliva, pysznie. Tull, i tak Mimo, dalej. że postne tak, to brzmi de, wspaniale. Tak, sopa de Aho, no to tutaj prawda, zupa cząstkowa. Nas też się przyjmuje, ale są też, są też słodycze, o których pani redaktor też wspomniała. Jedno z takich najbardziej znanych to nazywa się mona de pasqua, czyli takie hiszpańskie ciasto wielkanocne. Ono jest popularne zwłaszcza w kilku regionach Hiszpanii, tam Mursja, Walencja, czyli ta bardziej śródziemnomorska. Ma kształt, przypomina w kształcie Ziemiec, No i... Tutaj jest takim właśnie, yy, powiedzmy, deserem, prawda? Albo to czyli takie słodkie grzanki. E, Pestinios, czyli smażone ciastka. Także... Jest tego trochę, Jest tak. co zjeść. No właśnie, a czy Niedziela Wielkanocna jest dla Hiszpanów tak samo ważna jak dla nas tutaj w Polsce? Czyli czy jest to, ten, to śniadanie wielkanocne, czy spotkania z rodziną, oczywiście pomijając już samą religijną część tego dnia. To jak to wygląda? Czy tam też tak się na bogato świętuje ten, ten ważny dzień? To znaczy jest, jest ważna, bo, bo oczywiście jest to to zwieńczenie prawda, całego Wielkiego Tygodnia, więc jest to dzień bardzo uroczysty, bardzo świąteczny. Oczywiście też zależy od rodziny, to znaczy na ile powiedzmy ten element, komponent wiary jest istotny. W przypadku takiej rodziny oczywiście jest święta procesja, zmartwychwstania, zresztą te procesje w niedzielę mają już taki charakter bardzo uroczysty i radosny, z orkiestrami świątecznych nastrojach i kolorowo ubrani, zwłaszcza kobiety. No a później oczywiście zaczyna się ta część taka powiedzmy rodzinno-towarzysko-gastronomiczna. Więc tutaj też jest to takie, takie świętowanie na bogato. Chociaż oczywiście też są tacy, którzy jadą gdzieś w plener Prawda z grillem. A co się dzieje w Hiszpanii w poniedziałek, po niedzieli wielkanocnej? U nas jest to lany poniedziałek, wciąż dzień wolny, wciąż świąteczny. A w Hiszpanii? W Hiszpanii nie ma na przykład tradycji lanego poniedziałku, tak, tak jak nie noszą nie noszą sobie, te, prawda, koszyczków z jedzeniem do święcenia, tylko sobotę te, tutaj tej, tej tradycji również nie ma. Tutaj pod tym względem też my Polacy, tak jak mamy drugi dzień świąt, prawda, w przypadku Bożego Narodzenia, bardziej uroczyście obchodzony, to no, trochę podobnie jest właśnie w, w przypadku świąt wielkanocnych, że, że my też bardziej, jak gdyby, świątecznie obchodzimy ten drugi dzień świąt, a, a w Hiszpanii to jest troszkę inaczej. Tak już bardziej może... może w, po świecku, prawda? Doktor Cezary Taracha, historyk, hispanista z Katedry Świata Hiszpańskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Bardzo dziękuję za to spotkanie. A my po piosence zajrzymy do kolejnego kraju, w którym Wielkanoc jest ważnym świętem. muzyka <śpiewanie> Que se rompía. Uff, uh, parpadeando. La luz del cancillo. Una voz de la escalera. Alguien cruzando el pasillo. Te la cera. Mira, mira, mira, mira, más mira. quiero cruzarlo. Pa. malea. Niech Agata Kowalska, cały czas przy mikrofonie, rozmawiamy o tym, jak Wielkanoc obchodzona jest w krajach, w których dominuje katolicyzm, ale nie w Polsce. Nasz kolejny gość to dr Joanna Gocłowska-Bolek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, badaczka państw Ameryki Łacińskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. No to które państwa odwiedzimy? Odwiedzimy kilka państw w Ameryce Łacińskiej, a więc w regionie, który tradycyjnie łączy taką głęboką wiarę katolicką z lokalną kulturą mm -hmm. i w związku z tym te obchody wielkanocne, które się tutaj nazywają Semana Santa, one są takim widowiskiem. Semana są, Santa, e... czyli święty tydzień? Święta, święty tydzień i hmm. cały tydzień organizowane są e, uroczyste procesje, e, są takie kolorowe dywany kwiatowe, e, tradycje kulinarne, które też przenikają się z takimi tradycyjnymi e, posiłkami i to wszystko łączy się z kolorową głośną muzyką. Powiedziałabym, że więcej tam chyba jest takiej lokalnej kultury e, niż takiej tradycyjnej katolickiej atmosfery mhm. zamyślenia i przygotowania się właśnie do, do tych obchodów. A no właśnie, bo w każdym bo wie Pani, razie Wielki Tydzień to tak, kulminacja taka. Tak, zastanawiałam się, czy znając kultury iberoamerykańskie, ale nie wiedząc, jak obchodzi się tam Wielkanoc, zastanawiałam się, czy i Wielkanoc, a przede wszystkim ten tydzień poprzedzający niedzielę wielkanocną jest podobny, to znaczy czy jest tam głośno, kolorowo, czy jednak to jest ten jeden tydzień w roku, kiedy wszyscy trochę zapadają za dumę, ale słyszę, że mówi pani, że nawet w takim ważnym liturgicznie momencie dla katolików to nadal tam jest, no, jest co podziwiać jest to podziwiać. I tu chyba zaczniemy sobie opowieść o Amersy Łacińskiej od tych kolorowych dywanów. Mm. To są właściwie dzieła sztuki wykonane na ulicach, na schodach, do kościołów, ale biegnące bardzo często przez całe dzielnice, przez całe miasteczka, wykonane pracowicie przez wiele dni, tygodni, również nocami ludzie układają darwne wzory, wykorzystując płatki kwiatów, ale też kolorowe np. trociny i powstają naprawdę przepiękne, barwne kompozycje. Wszyscy pilnują się, żeby tego nie uszkodzić. Psy są przeganiane z, z, z tych miejsc, nie wolno nawet stopy postawić przez cały tydzień i dopiero właśnie w, w, w te procesje Wielkiego Tygodnia no, większości właśnie miast yy, Ameryki Łacińskiej yy, po tych kolorowych tywanach yy, maszerują i yy. W ciągu kilku chwil właściwie te dzieła sztuki ulegają zniszczeniu. A jakie jest tego znaczenie? Bo ja wyobrażam sobie, że oprócz tego, że jest to przepiękny spektakl i jest też ten moment układania, czyli wyobrażam sobie właśnie jednak takiego, takiej chwili ciszy i pewnie spokoju i, i precyzji, to rozumiem, że też ta ulotność tego dzieła sztuki też jakoś ma znaczenie. Oczywiście. I tutaj myślę, że to się wzięło przede wszystkim z obchodów Niedzieli Palmowej, czyli mm. takiego przygotowania uroczystego do wjazdu Jezusa na, na osiołku. I zresztą takie procesje z osiołkami również są popularne w niektórych miejscach i nawet wiele tych osiołków jest wykorzystywanych do tego, żeby przygotować takie widowisko. Ale tutaj w wielu miejscach Ameryki Łacińskiej. Maciński właśnie ten zwyczaj rozciąga się właściwie na cały, na cały tydzień i takie pracowite układanie tych dywanów też chyba ma y, sprzyjać skupieniu, modlitwie i takiej jednak refleksji. Ale też tydzień. słyszę w tym taką współpracę, taką, takie spotkanie grupowe, bo rozumiem, że to nie robi tego jedna artystka czy artysta, tylko to jest praca zbiorowa. To jest praca jak mm. najbardziej zbiorowa i całe rodziny przygotowują się do tego. Wcześniej są oczywiście przygotowywane te różne kolorowe artefakty, które tam się umieszcza, wcześniej też kompozycje, bo to w każdym roku musi być zupełnie inny obraz, czy czy obrazki, również tam są wkomponowane jakieś motywy religijne, na przykład droga krzyżowa cała i jest pewna konkurencja, która dzielnica przygotuje najpiękniejszy dywan, które miasto przygotuje najpiękniejszy dywan, a czasami są właśnie takie dość już poważne, Konkursy pomiędzy różnymi społecznościami. No myślę o tym, czy taki pomysł mógłby być w Polsce zrealizowany o tej porze roku, ale chyba tylko z płatków forsycji i bratków, bo nie mamy aż tylu kwitnących jeszcze roślin o tej porze roku. Czas na piosenkę, a później wracamy do rozmowy una ta... mi cały czas doktor Joanna Gocłowska-Bolek, badaczka Ameryki Łacińskiej związana z Uniwersytetem Warszawskim. No to teraz zajrzyjmy do któregoś szczególnego miejsca i zobaczmy, czym się wyróżniają te Wielkanoce obchodzone w różnych państwach Ameryki Łacińskiej. To do którego państwa zajrzymy najpierw? To może zajrzyjmy do Ekwadoru. O, Tam odbywają się właśnie takie największe, chyba najbardziej uroczyste procesje w Ameryce Południowej, zwłaszcza w Wielki Piątek. Oczywiście to jest taka procesja pokutników, która jest znana i nawet przyciąga turystów w samej stolicy, w Kito, ale także w innych mniejszych miastach, gdzie ten Wielki Tydzień to jest cały takim przygotowaniem do tej procesji, a w czasie na proces procesji pokutników, taki, taka procesja osób, mężczyzn, ale także chłopców, także kilkuletnich dzieci, chłopaków, które, którzy są już do tego też przygotowani. Oni są ubrani w fioletowe szaty, takie przewiązane sznurem w pasie, noszą kaptury, Dzieci nie noszą kapturów, ale dorośli noszą kaptury, takie spiczaste kaptury z tylko wyciętymi otworami na oczy, także nie można rozpoznać konkretnej osoby i wędruje właśnie przez te kolorowe dywany, niosąc różne obrazy religijne albo jakieś figury, ale Także świece, odmawiają modlitwy, śpiewają, ale również część z tych osób, zwłaszcza dorosłych, biczuje się albo przywiązuje do swoich nagich pleców no, kaktusy, które im mocniej są związane, to tym mocniej też wbijają się w skórę, zadając, zadając oczywiście ból. A ta anonimowość, te kaptury, skąd to, ten obyczaj, co miałby oznaczać? To się odbywa na cześć ofiary Chrystusa i ma symbolizować kruchę za, za błędy, za winę ludzkości. To jest takie imponujące wydarzenie, które również turyści chętnie oglądają, robiąc zdjęcia. Ale pamiętajmy, że dla tych osób, które uczestniczą, zwłaszcza właśnie jako pokutnicy przebrani i, i tacy, którzy zadają sobie cierpienie, no jest to też taki moment, kiedy najczęściej no właśnie jakąś ofiarę swoją własną składają. Dla nich jest to przeżycie religijne, nawet jeśli dla kogoś jest to po prostu moment do zrobienia zdjęcia. Czyli bardzo dramatyczny sposób obchodzenia tych dni jeszcze przed, Niedzielą Wielkanocną w Ekwadorze, ale czytałam też, że w wielu miejscach w Ameryce Łacińskiej tworzy się lalki Judasza albo jakieś rodzaje um, zobrazowania Judasza i wokół tego Judasza jest też wiele obyczajów. Dokładnie. To jest przede wszystkim obecny zwyczaj w Meksyku. Później przeniosł się do krajów Ameryki Środkowej, ale dzisiaj to chyba w większości krajów Ameryki Łacińskiej możemy spotkać takie kukły, które też są wcześniej przygotowywane, mniejsze i większe. Czasami można je sobie po prostu kupić, ale najczęściej są robione z różnych no, jakichś takich kawałków materiału czy różnych rzeczy, które można sobie znaleźć w, w domu bądź nawet na śmietnisku. I do tej pory przede wszystkim to był, miało symbolizować Judasza, który w, no za swoje przewinienia, za zdradę Jezusa był ostatecznie palony no po to, żeby właśnie tutaj wskazać że, że nie, taką niezgodę na takie zachowanie. Ale teraz warto też powiedzieć, że bardzo często Meksykanie, ale też inni osoby z innych, z innych krajów są bardziej też kreatywne i do tych kukieł Judasza dokładają różnych i różne inne osoby, tak powiedzmy. Na, który, Już zgaduję, no, o kogo może obrubia, chodzić. Albo popularne. No i tutaj... Politycy. Nie będzie zaskoczeniem a. dokładnie, Wiedziała. że wśród tych kukieł mamy polityków, a w tym roku, zgaduję, ale pewnie hmm. będzie to racja, no będą kukły z pomarańczowymi e, włosami, i które będą symbolizować pewnego szczególnego... Nielubianego w Ameryce Łacińskiej polityki. A z tymi kukłami też się wyprawia różne rzeczy, bo czytam, że niektórzy palą, inni kładą tam kartki ze swoimi grzechami, jeszcze, jeszcze przy innych, jeszcze innego rodzaju się wydarzają rzeczy. Co kraj to obyczaj, można by powiedzieć. No, oczywiście, że jest pewna wspólna m, tradycja, natomiast już lokalne zwyczaje są bardzo y, różne i to dlatego chyba, że y, często takie społeczności y, dokładają do tych y, tradycji katolickich, czyli takich no, jednak bardzo międzynarodowych mhm. swoje własne jakieś zwyczaje, przekonania, coś co bardzo mocno jakby również y, y, w, y, wkracza w te ich... Y, w jakąś historię tej społeczności. I myślę, że tutaj dobrym przykładem będą takie obchody no, mniej tradycyjne, które spotkamy w Kostaryce. Mhm. E, mianowicie chciałam opowiedzieć o takim zwyczaju, e, gdzie w, na mieście Ortega, w Ortega de Santa Cruz, w Guanacaste, w Kostaryce, łapie się e, krokodyla, im większego, tym lepiej. Nie, to już pani e, zmienia. Wielki Piątek i to jest cała wyprawa. Mężczyźni z tej, z tej społeczności przygotowują się do tego bardzo długo. To jest oczywiście wyprawa dość niebezpieczna i w pobliskiej rzece no, jest łapany, ten krokodyl e, ma być duży, jak największy. E, jest wiązany, oczywiście wiązana jest mu paszcza, żeby nie uszkodził kogoś, chociaż e, oczywiście różne wypadki się zdarzają. I później jest z tej rzeki transport portowany na środek miasta, tam jest takie specjalne przygotowane miejsce, jest on przywiązywane do takiej e, taki specjalnej jakby ławki i przez dwa dni jest tam trzymany po to, żeby każdy mógł sobie na niego popatrzeć. Nawet są rzucane różne drobne przedmioty. No pilnuje się, żeby nikt nie zrobił mu krzywdy, ale no, powiedzmy, że również jajka czy pomidory są w użyciu, a później po tych dwóch dniach ten krokodyl równie uroczyście jest jednak do tej rzeki z powrotem wypuszczany, rozwiązywany. Tak no całe szczęście, bo przyda się nie dzieje. Trzymała nas pani w napięciu, ja się martwiłam o tego krokodyla. Powiem szczerze, chociaż te dwa dni na, na rynku też pewnie nie są dla niego przyjemne, ale dobrze, że na koniec jest wypuszczany. I co, co on symbolizuje i skąd ten krokodyl w, w czasie Wielkanocy? No i to jest właśnie takie połączenie zwyczajów lokalnych, które jeszcze jeszcze gdzieś tam przed czasami przybycia przecież hiszpańskich konkwistadorów panowały No z tą tradycją wielkanocną, czyli te łapanie krokodyla już wcześniej miało miejsce mm. i to bardziej było związane właśnie z tym zwyczajem polowań wspólnych i świętowania tego, jeżeli polowanie było udane, ale to w w no, takie obchody świąt wielkanocnych i też dzisiaj jest to taki moment, gdzie sporo turystów przybywa, żeby właśnie coś takiego zobaczyć. Bardzo dziękuję za tę historię. Trochę myślę o naszym lanym poniedziałku. Też jest wpleciony jakoś w święta wielkanocne z zupełnie innego porządku. I jeszcze może do tego lanego poniedziałku, mm. bo w Ameryce Łacińskiej Poniedziałek wielkanocny to już jest dla osób dorosłych czas, kiedy się wraca do pracy, nie jest dniem wolnym najczęściej. Natomiast taki lany poniedziałek to występuje bardziej w sobotę. Czyli w wielu krajach oblewa się rzeczywiście też wodą ale w Wielkanocną Sobotę i to też ma taki charakter nieco zabawny. To jest takie przygotowanie do tego oczyszczenia się na Wielkanoc. Czas na piosenkę, a po niej wracamy do rozmowy. Radio. Jedynka. Z nami cały czas dr Joanna Gocłowska-Bolek, badaczka Ameryki Łacińskiej związana z Uniwersytetem Warszawskim. Przenieśmy się do tej Boliwii i powiedzmy o co chodzi w legalnej kradzieży w czasie obchodów wielkanocnych najważniejszego święta katolickiego, czyli religii, w której mowa jest o tym, by wśród różnych dziesięciu przykazań również nie kraść. Ale gdy Chrystus przebywa w grobie i nie widzi przecież, co się dzieje na ziemi, no to wtedy można. Przecież trochę ukraść coś małego jest wtedy jakby dopuszczone i to nie, dotyczy nie tylko jakichś drobnych kradzieży, które dzisiaj raczej przybierają taki charakter żartu, kawału, dowcipu, ale także jakichś drobnych wykroczeń, psikusów i to rzeczywiście jest taki zwyczaj, który chyba rozpowszechnie się już z Boliwii dość szeroko. No i oczywiście ta Niedziela Wielkanocna to już jest ten moment, kiedy <grywamy> musimy przestać sobie żartować i wszystkie przykazania jak najbardziej wracają no. na wokandę. To jeszcze, jeśli pani pozwoli, pomówmy chwilę o Urugwaju. Bo kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, to ze zdumieniem przeczytałam, że Urugwaj właściwie zeświadczył Wielkanoc i yy, yy, jest ona, przynajmniej oficjalnie, nie Wielkim Tygodniem, tylko Tygodniem Turystyki. Co tam się wydarzyło? Urugwaj jest krajem zupełnie innym. Na mapie Ameryki Południowej, która jest przecież regionem tradycyjnie katolickim i takim nam się chyba tutaj kojarzy, się wydaje, się łączy z tą tradycją katolicką, Urugwaj ma inaczej. Urugwajczycy raczej w, trzymają się właśnie takich zwyczajów świeckich, i te obchody jakichkolwiek świąt katolickich, no, chyba są takie mniej uroczyste, a przynajmniej oficjalnie mniej obecne. Natomiast to jest też taki zwyczaj, który chyba się rozpowszechnia, no, wraz jednak z coraz mniejszym przekonaniem do, do tego, by tradycyjnie obchodzić mhm. różne święta katolickie, że... Wyjeżdża się, zwłaszcza z miast. Przygotowuje się różne takie taki prowian, takie koszyki z potrawami, które bardzo chętnie rodziny całe, czy, czy grupy przyjaciół spożywają wspólnie, ciesząc się i również przecież no, w jakiś sposób świętując ten, ten czas. Hmm. Bardzo to ciekawe, czy jeszcze, bo jeszcze mamy minutkę, czy jeszcze zdążymy odwiedzić któryś kraj albo jakiś region? I jeszcze o jakimś obyczaju powiedzieć. No to może zawędrujmy do Kolumbii i do Bogoty, do stolicy, mm. gdzie tam w stolicy jest taka góra 3-kilometrowa Monserrate i podczas gdy no, to jest takie miejsce turystyczne i jest kolejka, można tam gondolą się, się dostać, to w Wielkim Tygodniu, Wielki Piątek dużo osób wchodzi na tę górę bardzo wysoką i trudną drogą na czworak. Albo na kolanach, albo przede wszystkim na czworakach, no w ten sposób jakby przygotowując się i, i to jest taka swoista pielgrzymka, ma to, ma to symbolizować pokutę, prawda? no i wdzięczność za to, że po dotarciu na same wzgórze w tej trudnej drodze dociera się właśnie do sanktuarium upadłego pana. Tam jest taka droga krzyżowa, bardzo uroczysta uroczyste również obchody można modlić się przed, przed pięknym wizerunkiem Chrystusa. Opowiadała doktor Joanna Gocłowska-Bolek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, badaczka, jak słyszą Państwo, państw Ameryki Łacińskiej. Pani doktor, ogromnie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu za tę wspólną godzinę i życzę udanych świąt. Agata Kowalska, do usłyszenia. Lloras, mi amor que te fluye en la piel. Despiertas en el llanto, con espantos de dolor. Son los monstruos del ayer. Son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe. No sufras más, no, mi bebé. Eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu pesar. Suelta todo tu dolor. Dímelo. Desilusión, muda desesperación, pero todo tiene alivio, menos el decir adiós. Y si te vas así, yo moriré, y te amarras a tu piano, y te vas al alta mar, y te quieres escapar, y te quieres.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 Emilia Kleszczewska, zapraszam. Młodocin jadąc z Kielc w kierunku Radomia. Wywróciła się cysterna, taką mamy informację od słuchacza. To już tak naprawdę przed samym Radomiem. Warto omijać przejechać lokalnymi drogami do Radomia przez miejscowości Kowala, Stępocina, Pażnice, Mazowszany czy Trablice. Coraz dłuższy korek natomiast jest na wysokości targowiska. Mowa o odcinku A4. Prowadzi on z Krakowa do Tarnowa. To kolizja dwóch samochodów osobowych, ale nie ma osób poszkodowanych. Obowiązywała blokada jednego pasa jezdni w stronę Rzeszowa. Służby także kilkanaście minut przed godziną 13 poinformowały o zakończeniu prac na wspomnianym odcinku, jednak mapy zdecydowanie pokazują, że korek tam jest i to dosyć intensywny. Oczywiście można dłuższą chwilę poczekać na przejazd albo wybrać alternatywę i przejechać przez Wieliczkę, dalej krajową 94 przez Bochnię i dalej na Węźle Brzesko, z powrotem wrócić na autostradę A4. Natomiast po południu rozluźnił się już ruch w Białce Tatrzańskiej, a także w Poroninie, gdzie wcześniej się, ustawiało się tam dość sporo samochodów. Natomiast sytuacja nie zmienia się w najbardziej obleganym górskim kurorcie. Zakopane, ulica Nowotarska, Aleja 3 Maja, no i ulica Kościeliska w obu kierunkach. Tam wszędzie trasy wyświetlają się na mapach na Kolor czerwony, co oznacza oczywiście długie korki, z których kierowcy mogą się tak szybko nie uwolnić. 22 513 1111 11, numer do Polskiego Radia Kierowców.